Śledzie po obiedzie. Bardzo w kuchni gniewały się śledzie, że nikt nie chce ich jeść po obiedzie. Tak jak gdyby istniały powody, Wyżej cenić owoce lub lody. Przed obiadem dobry jest śledź, a po obiedzie cicho siedź. Kucharzowi zrobiło się przykro. Taki śledzik, czy z mleczkiem, czy z ikrą, przed obiadem to przysmak nie lada, lecz na deser się śledzi nie jada. Przed obiadem dobry jest śledź, a po obiedzie cicho siedź. Na to śledzie To pan niech się biedzi Niech ukręci pan lody ze śledzi Bo nie w smak nam są takie zwyczaje Że się śledzi na deser nie daje Przed obiadem dobry jest śledź A po obiedzie cicho siedź Kucharz słuchał milczący i blady Tegoż dnia jeszcze odszedł z posady Nawet nie chciał zgotować kolacji Bo doprawdy czyż śledź nie ma racji? Przed obiadem dobry jest śledź, a po obiedzie cicho siedź.